Witam w nowym podcaście Pytania, w którym wspólnie zmierzymy się z tajemnicami historii, nauki oraz kultury. W dzisiejszym odcinku spróbuję odpowiedzieć na nurtujące mnie od dawna pytanie. Jak astronauci załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne w kosmosie? Zacznę jednak, jak to już mam w zwyczaju, od krótkiego wstępu, a mianowicie od listu pewnej ciekawskiej licealistki z Pensylwanii o imieniu Brenda. Był początek roku 1961, roku, w którym Stany Zjednoczone miały podjąć pierwszy krok na długiej drodze podboju kosmosu. Cała Ameryka żyła zbliżającym się pierwszym załogowym lotem na orbitę. To przełomowe wydarzenie na pewno rodziło wiele pytań w głowach młodych uczniów, czujących, że będą świadkami czegoś naprawdę wielkiego. I tak oto Brenda wysłała list do dopiero co utworzonej organizacji NASA, z pytaniem, gdzie i jak będą szli astronauci do toalety, będąc w rakiecie kosmicznej. Niebawem uzyskała krótką i na pewno mało satysfakcjonującą odpowiedź od doktora Freemana. Napisał on, że loty będą na tyle krótkie, około 15-minutowe, że nie przewiduje się, aby musieli iść za potrzebą. Jak się wkrótce miało okazać, doktor był w błędzie. O godzinie 1.30 5 maja tego samego roku pilot Alan Shepard wraz ze swoją załogą naziemną zjadł niewielkie śniadanie, a następnie udał się na ostatnie testy sprawnościowe przed lotem. Kilka minut po czwartej był już w pełnym kombinezonie, a o szóstej 6.10 ostatni włas rakiety został zamknięty. Sensory podłączone do ciała astronauty pokazywały skok ciśnienia oraz intensywne pocenie. Start miał się odbyć za niecałe 45 minut. Tymczasem, ponad trzy godziny później, z powodu m.in. złej pogody, statek wciąż tkwił na płycie startowej. W końcu Alan Shepard nie wytrzymał i oznajmił kontroli lotu: Man, I gotta be. Co z grubsza oznacza ale mi się chce siku. Informacja o jego silnej potrzebie doszła do samego Wernera von Brauna który krótko oznajmił, że nie wypuści Sheparda z kapsuły. No, the astronaut shall stay in the nose cone. Shepard w dalszej konwersacji, później wyciętej z transkryptu, oznajmił, że już dłużej nie wytrzyma. Jeżeli go natychmiast nie wypuszczą, to popuści. Kontrola obawiała się, że mogłoby dojść do zwarcia w czujnikach podpiętych do astronauty albo, co gorsza, porażenia prądem. Ostatecznie zdecydowano się jednak pozwolić Szepardowi załatwić się do kombinezonu. Niestety, zgodnie z przewidywaniami, niektóre sensory na plecach przestały działać. Przypominam, że pilot w nosie rakiety był ustawiony w pozycji leżącej. Po kolejnej godzinie opóźnień rakieta w końcu szczęśliwie wystartowała o godzinie 9.34. Tym oto sposobem zrodziła się konieczność zaadresowania potrzeb ludzkiego układu wydalniczego w przestrzeni kosmicznej. Jednym z pierwszych proponowanych rozwiązań były zwykłe cewniki, które miały bezpośrednio odprowadzać mocz pęcherza. Okazały się jednak zbyt niewygodne oraz dodatkowo zwiększały ryzyko infekcji. Kolejnym pomysłem wykorzystanym w następnej misji Mercury Redstone 4 była bielizna składająca się z podwójnej gumowej warstwy izolacyjnej, czyli gumowe majtki. Jak się pewnie domyślasz, i to rozwiązanie zostało szybko porzucone. Następnie postanowiono skorzystać z już dostępnych rozwiązań wykorzystywanych np. w medycynie, czy też przez pilotów lotnictwa, którzy przecież też nierzadko są zmuszeni siedzieć przez wiele godzin w kokpicie. Tak więc ostatecznie powstało urządzenie, składające się z czegoś na kształt prezerwatywy zakończonej otworem połączonym z tubą, która doprowadzała mocz do elastycznego plastikowego pojemnika umieszczonego wewnątrz skafandra. Ze względu na zamiłowanie Amerykanów do akronimów urządzenie nosiło nazwę UCD, skrót od Urine Collection Device. System okazał się mocno wadliwy. 50% astronautów deklarowało przecieki oraz uszkodzenia skóry, z powodu zbyt długiego kontaktu z moczem. Niemniej jednak system ten był wykorzystywany aż do lat 80. które to zapoczątkowały erę wyhadłowców. Tak więc Neil Armstrong był podłączony do właśnie takiego pojemnika, wypowiadając swoje słynne zdanie. Wraz z pierwszymi dłuższymi misjami, jak na przykład Apollo, pojawiła się konieczność zaadresowania potrzeby toaletowej numer 2. I tutaj poradzono sobie z problemem w najprostszy możliwy sposób. Astronauta miał z grubsza przylepić sobie do pośladków plastikowy worek za pomocą taśmy samoprzylepnej umieszczonej na krawędziach pojemnika. To jednak nie koniec komplikacji. Ponieważ na statku astronauta nie odczuwa żadnego przyciągania w dół, ekskrementy opuszczające jego ciało musiał on ręcznie, że tak powiem, odczepić. W tym celu umieszczono specjalne wgłębienie z boku worka, w które należało włożyć palce i wszystko ręcznie usunąć na spód pojemnika. Ku cieszy astronautów 30 lat temu w użycie weszły pampersy z domieszką poliakrylanu sodu, dzięki czemu są w stanie wsiąknąć aż 2 litry wody. Pieluchy zostały ochrzczone nazwą MAG, skrót od Maximum Absorbency Garment. Na szczęście, jak już wspomniałem, w erze wahadłowców, a więc począwszy od lat 80., kosmonauci w końcu uzyskali pełnoprawną kosmiczną toaletę. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mocz oddaje się do cienkiej tubki zakończonej lejkiem, która dzięki niewielkiej różnicy ciśnień zasysa ciecz do środka nie pozwalając jej się rozpryskiwać po całej kabinie. Odpady stałe natomiast wydala się do niewielkiego sedesu, który również dzięki różnicy ciśnień zasysa wszystko do zbiornika. Muszla jest jednak bardzo mała. Ma średnicę około 10 cm i jej użytkowanie wymaga specjalnego szkolenia na Ziemi. Astronauci w Akademii mają replikę kosmicznej toalety, tyle że w sedesie zamiast wody znajduje się tak zwana kamerka pozycyjna. Użytkownik może upewnić się, że jest dobrze usytuowany i że wszystko trafi tam, gdzie powinno, a wszystko to dzięki transmisji na żywo wyświetlanej na ekranie umieszczonym przed osobą siedzącą. Dodatkowo, aby uniemożliwić astronautom odlatywanie od toalety, zamontowano specjalne pasy na rzepy, którymi można sobie przywiązać stopy oraz nogi do siedzenia. Są oczywiście również opcjonalne uchwyty stabilizujące, niemniej jednak, Wprawni astronauci są w stanie załatwiać się w dowolnej pozycji, np. do góry nogami. Przypominam, że na stacji kosmicznej nie odczuwa się żadnego przyciągania, więc pojęcie góry i dołu traci swój ziemski sens i staje się relatywne do naszego położenia. Cała taka ubikacja kosztuje NASA bagatela 30 milionów dolarów. Na koniec warto się jeszcze zastanowić, co się tak właściwie dzieje z tymi naturalnymi odpadkami. Otóż wszystkie odpady stałe są spalane w atmosferze lub przechowywane aż do lądowania. Dryfujące w próżni odchody z prędkością 28 tysięcy km na godzinę stwarzałyby zagrożenie dla orbitujących satelit. Z moczu z kolei w procesie destylacji i wielokrotnej filtracji uzyskuje się pitną wodę. I tym oto miłym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. W przyszłym tygodniu Spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak zrodziła się moda na pluszowe misie. Właśnie słuchałeś podcastu Pytania.